Krzysztof Zanussi i profesor Anna Raźny robią za pożydecznych antypolskich w żydomasońskiej propagandzie agentury Kremla. My tak załóże przegrali. nasz szans, Хорошо смотрите критически на na историю, потому что тогда понимаешь, że to nie виноваты наши соседы. Всегда всем соседи w tym asystentom, w tym asystentom, w tym tym tym w Polski, dokonanych przez wrogów Polski. I nazywa je naszymi błędami. My nie winowaty, panie Zanusi, za rzeczywistość, która miała miejsce w XVIII wieku. My nie winowaty za rzeczywistość, która miała miejsce w Polsce po 17 września 39, My winowaty za PRL i za Magdalenkę i za filmy nakręcane o ułanach ubeckich opatrzonych dwoma tożsamościami, gloryfikujących takie panie, My nie winowaty. Myśmy tego filmu nie nakręcali. Tego gówna antypolskiego. My nie winowaty, że w nawiązaniu do sylwestrowego pisma, sygnatura akt PRKO 436.2018 z 31 grudnia 2018 Wysłano dzisiaj, we wtorek 30 kwietnia 2019 o 15.27 z adresu prokuratura rejonowa w Tomaszowie Mazowieckim pr.tomaszow.mazmałpa.piotrków-tryb.po.gov.pl Pierwszomajowe przesłanie na Mayday EU przesłanie EU głoska, nie R przez żydostwo nieartykułowane. Sygnatura akt PRKO 45 2018 wysłano we wtorek, jak powiedziano, 30 kwietnia 2019 o 15 :27. My niewinowaty rozdwojenia sygnatury, ewentualnie niezgodnego ze zasadami etyki pracy prokuratury, przyjętymi już za czasów ministra Zbigniewa Ziobro. Przechodzimy zatem do czytania dzisiejszego w nawiązaniu do 577 prolegomena do odrzydzania, jak również 640 PDO, a prokuratura rejonowa w Tomaszowie Mazowieckim odpowiedziała na pytanie, czy Zbigniew Ziobro rządzi się w Polsce w interesie zbrodniarzy mafijnych? I czytamy treść pisma. Y jeszcze z, 15, z 5 czwartego 2018 Piotrków Trybunalski. To prokuratura okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim, czwarty wydział organizacyjno-sądowy, nadrzędny nad prokuraturą rejonową w Tomaszowie Mazowieckim, który przesłał akta z prokuratury krajowej. Do rozważenia. Zastanowienia się nad błędami popełnionymi w działalności prokuratury, policji, sądów miejscowych. Na co pani prokurator odpowiedziała pismem sylwestrowym, jak również pismem sylwestrowym. Pismem Przytoczmy jeszcze e, sygnaturę akt PRKO 436.2018 Pan Stefan Kosiewski. Prokuratura rejonowa w Tomaszowie Mazowieckim uprzejmie informuje, iż po dokonaniu analizy materiałów o sygnaturze PRKO 436.2018 zawierających pańską korespondencję elektroniczną przesłaną do tutejszej prokuratury w okresie od września do października 2018 nie stwierdzono okoliczności, które świadczyłyby o potrzebie podjęcia dalszych działań przez prokuraturę. No i pismo dzisiejsze podobne w treści odczytajmy. Fragment może. 29 kwietnia 2019 Tomaszów Mazowiecki, prokuratura rejonowa, ulica prezydenta Mościckiego 9, telefon, sygnatura akt KO 45 2018, Więc inny, inny numer, inny numer sprawy, inna sygnatura. Pan Stefan Kosiewski, prokuratura rejonowa w Tomaszowie Mazowieckim uprzejmie informuje, iż po dokonaniu analizy pańskiej korespondencji elektronicznej otrzymanej za pośrednictwem prokuratury okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim nie stwierdzono żadnych nowych okoliczności, które świadczyłyby o potrzebie podjęcia dalszych działań prawnych. Jednocześnie w sprawie PR... KO 45 2018 był pan już szczegółowo informowany o podjętych działaniach dotyczących spraw dotyczących się z pańskiego zawiadomienia w tutaj się prokuraturze w okresie od lipca 2008. Natomiast odpowiedź udzielona panu w dniu 31.12.2018 dotyczyła pańskiej korespondencji nadesłanej w okresie od września do października 2018. Otóż nie. Szanowna pani prokurator Aneta Rusek. Odpowiedź pani nadesłana przez panią w dniu 31 grudnia dotyczyła korespondencji, którą pani wzięła pod uwagę, nie biorąc pod uwagę mojej korespondencji rozsyłanej po całej Polsce od lipca 2008 roku. Po prostu pominęła pani całą merytoryczną korespondencję, zajmując się nieistotnymi pismami, którymi chciała się pani zająć. Pani prokurator rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim. W związku z tym, że mamy Mayday, postanowiłem odpowiedzieć szanownej pani wierszami Motto Mayday in many as a or as an day Szczęść Boże dobrej pracy literackiej Tytuł pracy Czy Zbigniew Ziobro rządzi się w Polsce w interesie zbrodniarzy mafijnych?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 В 1772 году ее соседи Пруссия, Австро-Венгрия и Российская империя частично разделили между собой земли некогда мощного государства. Но это вообще вопрос, насколько у нас, как наша цивилизация, насколько имела силу поднять такую огромную часть Европы. Может быть, мы были слишком. Это гордыня, что нам казалось, что мы сможем. To Nie wiadomo o jakiej cywilizacji pomyśli profesora Feliksa Konecznego mówił przed chwilą reżyser Krzysztof Zanussi różne mamy te cywilizacje żydowskie, turańskie, bizantyjskie i tak dalej, żydokomunistyczne krypto syjonistyczne. Zapraszam Państwa do oglądania, czytania, słuchania samodzielnego myślenia. Z Panem Bogiem raz jeszcze. Szczęść Boże.